Pod namiotem słowa. Cyprian Kamil Norwid do najświętszej panny Marii Litania. Zrazu w pokorze ścieląca się sobą, pod zawołaniem z góry niewymownym, ty, co nie ledwie zniknęłaś osobą, ale naczyniem stałaś się duchownym, gdy nam z naszymi ciasną próżnościami módl się za nami. Więc ty, co żywą, nosząc tajemnicę, ani już mogłaś się zaprzątać sobą, lecz, jak kościoły nasze i kaplice, na nowo własną niknęłaś osobą we spodziewaniach o przyszłej godzinie czasu, co nie był, choć był nad czasami. O ty. Zaprawdę poważne naczynie, módl się za nami. Tchnień najwunniejszych, najczystszych zapałów Tobie się stała całość jednosłowna i pąk i górny kwiat wszech ideałów promieniający jasnymi zorzami w koronie cierni. O różo duchowna, módl się za nami.